To są informacje Polskiego Radia 24. Poważne utrudnienia na trasie S17 w okolicy Warszawy to po zderzeniu dwóch busów są ofiary śmiertelne. W informacjach zapytamy o polityczną przyszłość minister Pauliny Henik-Kloski. W ubiegłym tygodniu wniosek o jej odwołanie złożyła opozycja. Iga Świątek ma nowego trenera. Polska tenisistka rozpocznie współpracę z byłym członkiem sztabu, Rafaela Nadala. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Na początek powiat Otwocki i śmiertelny wypadek na trasie S17 w kierunku Lublina. Jedna osoba zginęła w zderzeniu dwóch busów. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Gadka. Jeden z kierowców najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, poinformował Daniel Kwiatkowski z Otwockiej Straży Pożarnej. Łącznie dwoma pojazdami podróżowało pięć osób. Niestety, ale dwie osoby zostały uwięzione z jednym z pojazdów. strażacy już wy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 Ostateczną decyzję podejmie premier, tak wiceminister rodziny Katarzyna Nowakowska z Polski 2050 odpowiada na pytanie o ministerialną przyszłość Pauliny Henik-Kloski. W kuluarach trwa dyskusja o tym, czy była członkini Polski 2050 powinna pozostać w rządzie. Jej dymisji, jak informują media, ma się już domagać nie tylko opozycja, ale też przedstawiciele koalicji. W ubiegłym tygodniu do Sejmu wpłynął wniosek o jej odwołanie autorstwa PIS-u i Konfederacji. O tym, czy ma on szansę na powodzenie swoich gości pytał Marcin Zawada, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ mamy dwie partie wchodzące w skład koalicji, które nie mówią jednoznacznie, że zamierzają bronić ministry ze wspólnego przecież rządu. Była partyjna koleżanka ministra klimatu, czyli Katarzyna Nowakowska, dziś wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Potwierdziła na naszej antenie, że jej partia, czyli Polska 2050, no nie mówi, że Paulina ich Klowskę poprze, ale nie chciała też jednoznacznie przyznać, że partia tego nie zrobi, ponieważ Polska 2050 ma też sporo pretensji do Henning-Kloski, że jej ludzie, czyli ludzie dziś z klubu parlamentarnego Centrum zabrali dla siebie kilka miejsc w rządzie. No i taka przepychanka wewnątrz koalicji trwa, ale co istotne, no sceptycznie do Poliny Henning-Kloski podchodzą też ludowcy. PSL mówi wprost, mamy trochę inne spojrzenie na kwestie ochrony klimatu i to przyznał na antenie Polskiego Radia 24 Konrad Wojnarowski, czyli wiceminister energii. Finalnie pewnie obie partie zagłosują za pozostawieniem Ministry Klimatu na swoim stanowisku, no ale cała ta sytuacja pokazuje nomen omen, jaki jest klimat wewnątrz koalicji rządzącej. To Marcin Zawada i 24 pytania, czyli podsumowanie politycznych rozmów na naszej antenie. Dziękujemy. Jest podpis prezydenta pod ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy. Karol Nawrocki miał jednak zastrzeżenia do przepisów, dlatego skierował je do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Ustawa nadaje inspekcji uprawnienia do zamiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę.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 Warszawska prokuratura bada próbę zamachu na polskich żołnierzy w Libanie. Chodzi o incydent, do którego doszło 29 marca. Wówczas konwój, w którym podróżowało czterech polskich wojskowych, najechał na ładunek wybuchowy. Atak nie osiągnął celu, bo pojazd był odpowiednio zabezpieczony. Jeden z żołnierzy odniósł jednak obrażenia głowy, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.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 W nocy opady deszczu możliwe na zachodzie. W górach będzie pruszyć śnieg, na pozostałym obszarze przeważnie bez opadów. Temperatura od minus 2 stopni na Sowalszczyźnie i w centrum, 0 w rejonie Warszawy do 3 stopni na plusie w rejonie Szczecina. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Żywcu i Warszawie. Na pozostałym obszarze oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Blisko 1 trzecia energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Klimat. Informację przedstawił Bartosz Teodorowicz. Bardzo dziękujemy. A na naszym zegarze 18.06. Debata Dnia Dwoje zaprzysiężonych, czworo nadal czeka, co dalej z wybranymi przez Sejm sędziami Trybunału Konstytucyjnego. W debacie dnia także orędzie prezydenta Trumpa, które wstrząsnęło rynkiem ropy oraz tańsze niż jeszcze kilka dni temu paliwa na stacjach, które napędzają nie tylko nasze samochody, ale także polityczną dyskusję. Marek Klapa, zapraszam na debatę dnia w czwartek 2 kwietnia. I witam naszych gości, a są nimi pan profesor Jacek Regina Zacharski, politolog. Dzień dobry. Dzień, Scott. Dzień dobry. Oraz pan redaktor Agaton Koziński, publicysta Polska Press. Dzień dobry. Dzień dobry. W, ostatnim, w ostatnich godzinach sporo mówi się o Trybunale Konstytucyjnym i e, szukamy wszyscy odpowiedzi na pytanie, co dalej z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego leży w kompetencjach Sejmu, a nie prezydenta. Tak przypominają eksperci i politycy koalicji rządzącej. Podkreślają, że Karol Nawrocki zachował się no, trochę jak selekcjoner drużyny piłkarskiej, a nie strażnik praworządności. Dwoje z sześciorga sędziów, Magdalena Będkowska oraz Dar Mariusz Szostek złożyło wczoraj ślubowanie w Pałacu Prezydenckim, a pozostali czekają na zaproszenie od pana prezydenta Karola Nawrockiego. Z kolei sędziowie, którzy nie otrzymali zaproszenia na ślubowanie, ponownie napisali listy do prezydenta. Chcą, aby Karol Nawrocki wskazał termin ceremonii. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska powiedziała Polskiemu Radiu, że każdy wysłał list w tej sprawie indywidualnie.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 Zdaniem sędzi Korwin-Piotrowskiej złożenie ślubowania w formie pisemnej byłoby pozbawione właśnie tej uroczystej formy. To posłuchajmy jeszcze, co mówi Pałac Prezydencki. Karol Nawrocki nie miał innego wyjścia, tak twierdzą ministrowie z Kancelarii Prezydenta. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki argumentuje, że Karol Nawrocki przyjął ślubowania od dwojga sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ w czasie jego kadencji powstały tylko dwa wakaty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 A ja jestem bardzo ciekawy, jak na tę złożoną, skomplikowaną sytuację patrzą nasi goście. Zacznijmy od pana profesora Jacka Reginy Zacharskiego. Czy kolejne ślubowania to tylko kwestia czasu? No, Prawdę powiedziawszy, jeżeli mielibyśmy, nie wiem, tam bazować na głosie z Wielkiego Pałacu, to powiedziałbym, że ta gra będzie się jeszcze toczyć. Przywołaliście państwo uzasadnienie wygłoszone bodajże przez ministra Boguckiego, tak? Mhm. tak, tak Zgadzam po głosie poznając eee, i minister Bogucki wskazywał właśnie na te dwa e, zaprzysiężenia jako e, no powiedzmy efekt sytuacji, która powstała już w czasie kadencji e, czy w czasie sprawowania Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej przez e, pana Karolana Wrockiego. Natomiast tam jeszcze w dalszej części uzasadnienia, że tkwiło klu, no powiedzmy, tej gry na tym etapie, dlatego że to wyjaśnienie, czy ta druga część wyjaśnienia dotyczyła również, nazwijmy to, arytmetyki. I ona wydaje mi się tutaj być kluczowa, bowiem według ustawy pełny skład to jest 11 sędziów. Póki co... Znaczy właściwie do momentu odebrania, ślubowania przez pana prezydenta tych sędziów było dziewięciu, w związku z czym e, sytuacja e, czy powiedzmy możliwości proced procedowania e, właśnie w pełnym składzie e, Trybunał Konstytucyjny po prostu nie miał. Zatem jeżeli osiągnięta zostaje ta, e, to, to wymagane minimum jedenastu, to tak naprawdę ta wada, czy, czy, czy powiedzmy ta niezdolność, ona zostaje w jakimś tam stopniu usunięta. Naturalnie pewne problemy zapewne będą się też pojawiać. Natomiast yy... Nie wiem, czy można mówić tu o stronach, wolałbym tego unikać, no ale tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny przecież jest obiektem gry politycznej i to na dosyć wysokim poziomie. Ta, no powiedzmy, największa uciążliwość, ona zostaje usunięta, zatem ja nie bardzo widzę powód, dla którego Kancelaria Prezydenta posługując się argumentacją, która oczywiście może być akceptowana i może nie być akceptowana, to całkiem oczywiste, ażeby miała rezygnować z tej gry politycznej, w której wydaje mi się teraz osiągnęła delikatną przewagę. A jak na argumentację Pałacu Prezydenckiego patrzy pan redaktor Agaton Koziński? Czyli no, patrzę jako szukanie jakiegoś ładnego, eleganckiego upudrowania i przymaskowania twardej politycznej rzeczywistości. No bo jaki wybór miał pałac prezydencki? Sekundę. Coś mi się w telefonie uaktywniło. E, e, jaki wybór miał Pałac Prezydencki? On musiał wyważać racje z jednej strony e, polityczne, no bo wszyscy dobrze to wiemy od grudnia 2015 roku, czy właściwie nawet od czerwca 2015 roku Trybunał Konstytucyjny, bardzo ważna e, w hierarchii instytucji w Polsce instytucja, jeden z najważniejszych organów w porządku konstytucyjnym, stał się areną rozgrywki bardzo brutalnej politycznej spór o Trybunał Konstytucyjny to właściwie zdefiniował całą pierwszą kadencję rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy w latach 2015-2019. W drugiej kadencji było niewiele słabiej. No i tego ciąg dalszy obserwujemy. To jest dalszy ciąg tej rozgrywki politycznej, który tego się rozgrywał. No ale na to nakładają się jeszcze racje proceduralne właśnie. Uszanujmy Konstytucję, uszanujmy porządek w niej zapisany, hierarchię y, ciał i instytucji państwowych. a Trybunał Konstytucyjny jako organ rozstrzygający o zgodności z Konstytucją zajmuje w niej miejsce naczelne. No i prezydent rozważał te właśnie zalety, no i znalazł jakieś takie rozwiązanie, które jest protezą nikogo w sumie niesatysfakcjonującą i nie dającą żadnego Żadnego, żadnego rozstrzygnięcia, no bo y, pod względem proceduralnym to, co powiedział przed chwilą mój przedmówca, y, jakże ceniony profesor, y, jest oczywiście słuszny. Skład y, minimalny, pełny skład został osiągnięty w związku z tym Trybunał Konstytucyjny może działać, y, może działać dalej. No z drugiej strony politycznie dał y, Kuksańca w nos y, swoim rywalom politycznym, y, nie mianując wszystkich, y, wszystkich kandydatów przez nich skazanych w wyniku głosowania sejmowego, zwłaszcza Krystiana Markiewicza, który rzeczywiście dał się zapamiętać jako niezwykle agresywny, niezwykle ostry krytyk poczynań poprzedniego obozu rządzącego, człowiek, który teoretycznie jest sędzią w praktyce zachowywał się jak polityk w todze i nagle został przeniesiony, miał być przeniesiony do Trybunału Konstytucyjnego. Tylko, że tak naprawdę taka hybrydowy model moim zdaniem nie rozwiązuje niczego, no z jednej strony rzeczywiście bardzo trudno jest wyjaśnić, dlaczego większość rządząca, która bojkotuje Trybunał konstytucyjny, nie uznaje jego wyroku w tym sensie, że ich nie publikuje i mówi, że właściwie takie ciało jak Trybunał konstytucyjny już w Polsce nie istnieje i nie należy się nim przejmować, a nagle chce go uzdrawiać i zgłasza swoje kandydatury do tego, do tego że urzędu. Dlaczego nie zrobił tego w terminach przewidzianych, o czym było mówione w materiale. No ale z drugiej strony też prezydent powinien dążyć do tego, żeby ten Trybunał Konstytucyjny zaczął funkcjonować. Żebyśmy wreszcie odeszli od tej męczącej, nikomu niepotrzebnej debaty. Kto jest sędzią, kto jest neosędzią, kto jest sędzią dublerem, czy skład jest ważny, czy nieważny. No, takie naturalne odnawianie. Jedna większość skazuje swoich sędziów, druga większość skazuje swoich sędziów. No to już wszyscy wiemy. Wszyscy mamy świadomość, że moment nominacji sędziego ma silne zabarwienie polityczne również. Obserwujemy to przecież w Stanach Zjednoczonych bardzo wyraźnie. Tam sędziowie Sądu Najwyższego mają absolutnie afiliację, od razu się mówi. Teraz bodajże jest 6 do 3 na rzecz sędziów konserwatywnych, czyli wskazanych przez przez, przez prezydentów z partii republikańskiej, ale jak się zmienią znowu barwy polityczne Białego Domu, to te proporcje będą się zmieniać i Amerykanie mówią o tym wprost. W Polsce o tym bardzo długo się nie mówiło w tych kategoriach. Teraz już na Trybunał Konstytucyjny nie będziemy patrzyli w inny sposób niż przez pryzmat, który prezydent czy która większość sejmowa ich mianowała. W tym sensie jakoś to się urealniło, a jednak mianowanie tych sześciu sędziów dawało nadzieję, że w jakiś sposób autorytetu pewnie nie uratujemy już, ale przynajmniej uratujemy jakąś taką elementarną sprawczość, możliwość działania. Trybunału Konstytucyjnego. A tak to utknęliśmy znowu w jakimś takim dziwnym pacie, w dziwnym zawieszeniu. Za chwilę zacznie się szarpanie, minister Kiewiński już się odgraża, że policją przyjdą ci sędziowie, którzy nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta, bo zostaje przyjęta od nich przysięga w jakimś innym trybie. No to co? Policja nie ma prawa wchodzić na ten teren Trybunału Konstytucyjnego, bo Trybunał Konstytucyjny ma bardzo silną autonomię łącznie z tym, że ma straż marszał, straż trybunalską, w związku z tym strażnicy trybunalscy mogą bronić Trybunału Konstytucyjnego przed policją, która nie ma prawa tam wchodzić bez zgody y, szefa Trybunału Konstytucyjnego. No, kolejne kółko awantury, która niczemu nie służy, na pewno nie buduje instytucji, na pewno nie pozwala odbudować porządku konstytucyjnego Wiem, że dzisiaj już Trybunał Konstytucyjny nikogo nie interesuje. W 2016-2017 roku można było organizować duże, wielotysięczne demonstracje, w cudzysłowie to mówię, w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj to już jest nierealne, ten temat absolutnie nikogo nie interesuje, ale mimo wszystko jakaś racja, chęć odbudowy tej instytucji powinna gdzieś tam przyświecać. Nie mam wrażenia, żeby taka właśnie myśl w tej kolejnym kółku awantury politycznej wokół Trybunału ja przyświecała. To w takim razie, panie profesorze, panie redaktorze, spójrzmy do źródła i do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział 8 Sądy i Trybunały, artykuł 194, ustęp 1.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 Patrząc na ten artykuł, nie ma pan wrażenia, że tutaj no, najprostszą drogą byłoby po prostu zaprzysiężenie w taki ceremonialny, uroczysty sposób całej szóstki wybranej indywidualnie przez Sejm, bo tutaj ten zapis został wypełniony decyzją Izby Niższej. No, Okej, okay. ale ja myślę, że trzeba by zacząć od tego, że z pewnością ta gra nie jest prosta, zatem ten postulat grania w grę w sposób jak najbardziej, no niech będzie prosty, no po prostu on nie działa. Ja, ja pozwolę sobie jeszcze odnieść się, bo usłyszałem uszczypliwość jakże sympatyczną ze strony mego interlokutora, w związku z czym odnosząc się na chwilę do słów, czy też scenariusza zakreślonego przez jakże błyskotliwego pana redaktora, którego felietony i słucham i czytam z wypiekami na policzkach, Powiem tak, że zaprzysiężenie tych sześciu no, wybranych przecież sędziów tak naprawdę w niewielkim stopniu zmieniałoby sytuację. No oczywiście pewna zmiana byłaby dostrzegalna, ale jeżeli założymy, że tych dziewięciu, którzy teraz... No, od pewnego czasu już pełnią funkcję w Trybunale Konstytucyjnym. No, Oni jednak mimo wszystko stanowią większość. Tutaj też warto jest przypomnieć, że przecież prezes Trybunału Konstytucyjnego ma, e, oczywiście w odniesieniu do mniejszych składów, aniżeli skład pełny, no, on decyduje o, o, o składach. Zatem sytuacja w niewielkim stopniu by się zmieniła. Ona oczywiście w perspektywie jakiejś spowodowałaby zmianę. Natomiast, żeby podsumować ten wątek, powiedziałbym, że nawet gdyby prezydent co by było dla mnie no, trochę nielogiczne, biorąc pod uwagę pewne kontinuum zachowań politycznych e, pana prezydenta. Tu też przypomnijmy, że e, z jednej strony pan prezydent e, zapewne nolens no wolens, ale e, chyba bardziej volens, aniżeli e, inaczej, e, no, jest e, tak naprawdę tym jednym z głównych, jeżeli nie głównym, że tak powiem, uśrodków, e, politycznych, właściwie jest głównym ośrodkiem politycznym obozu, który może no, tak powiem nie idzie ręka w rękę z tym, z obozem rządzącym. Zatem ta sytuacja nie, nie, nie, nie wyjaśniałaby tak naprawdę wszystkiego. Odnosząc się do pytania pa, pana redaktora, mhm. Troszkę problem, bo zwróćmy uwagę, pan się powołał na artykuł z Konstytucji. W związku z czym, oczywiście ja nie jestem Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny jest jedyną instytucją. To jest sąd ostatniego słowa, jeżeli chodzi o zgodność z Konstytucją. Tu proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mielibyśmy zerkać na dokładne zapisy, które pan przytoczył, to tak naprawdę złamana została podstawowa zasada czy stwierdzenie konstytucyjne, od którego pan zaczął w ogóle ten cytat. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, w związku z czym e, sytuacja, w której e, Trybunał Konstytucyjny składa się z dziewięciu sędziów, a z tą sytuacją mamy już od dłuższego czasu, jest sytuacją tak naprawdę sprzeczną z literą Konstytucji e, i tutaj otw otworzy, gdybyśmy chcieli się do tego odnosić, no to by, siłą rzeczy otwieramy kolejne e, pole, e, no niech będzie e, kadryla e, prawniczego i będziemy się zastanawiać, kto pierwszy popełnił e, delikt jakiś, co jest tak naprawdę jałowe i no, daje tam jakieś paliwo do gry politycznej. Natomiast jeżeli chodzi o samą materię zjawiska, no, ja powtórzę, jest jałowe, bo gdybyśmy się uparli, to pewnie doszlibyśmy do wniosku, że sprawa się zaczęła w momencie, kiedy Kain zabiła Blakamieniem. kamieniem. Zatem proponuję, żebyśmy nie, nie sięgali głęboko, kto zaczął, kto skończył, czyja wina jest większa. Myślę, że dużo bardziej produktywne jest zerkanie na... The <laughs> cat teraz bieżący stan gry politycznej. A stan gry politycznej wydaje mi się, że dosyć precyzyjnie opisaliśmy. Nie wydaje mi się zatem, a żebyśmy mieli w perspektywie jakieś istotne, no nie wiem, tam ruchy, rezygnacje, cofnięcia się. Zatem zakładałbym, że Wielki Pałac nie będzie rezygnował z podnoszenia wątpliwości co do czwórki pozostałych sędziów. Szanuję oczywiście głos, który wybrzmiał w tym cytacie z pani sędzi Korwin-Piotrowskiej. Mam nadzieję, że nie mylę nazwisk. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić sytuację taką, bo prezydent na pewno będzie bronił swojej pozycji systemowej i nie da się sprowadzić do, no, że tak powiem wodzi reja, który obsługuje jakieś tam, prawda, ważne uroczystości i dostojne uroczystości. Na pewno Karol Nawrocki takiej roli nie zaakceptuje, zatem tutaj mamy karty rozdane. Jest to... Pewien paradoks polskiego systemu politycznego, iż polityk z najsilniejszym i największym, najpotężniejszym mandatem politycznym, no, przez część sił politycznych to zależy oczywiście od okresu jest, że tak powiem, oklejany różnymi epitetami typu żyrandol, ewentualnie no, niech będzie wodzirej i tak dalej, i tak dalej. Żaden prezydent oczywiście czegoś takiego nie, nie, nie, nie zaakceptuje. Kolejna opinia. Sprawdźmy, jak to wygląda w ocenie ministra sprawiedliwości Waldemar.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 Znaczy mi się wydaje, że Roma to causa finita. Rzym przemówił, sprawa zamknięta, w tym sensie Pałac Prezydencki przemówił. Uznaje dwóch pozostałych, rzeczywiście komentarza nie ma, no ale jak nie ma komentarza, ja rozumiem, że prezydent tutaj nie widzi przestrzeni do negocjacji. No bo co tu negocjować. No, Powiedział, że oni nie powinni, oni zostały złamana konstytucja, ponieważ były terminy ustawowe zgłoszenia tychże kandydatów. Nie, nie zostały one dostrzymane w związku z tym. No to w tej kwestii co się zmieni za pół roku? No nic się nie zmieni. Terminy zostały tak samo tak samo zakłócone. No, tutaj jest rzeczywiście pytanie zamiast wysłuchiwać po, połajanych ze strony ministra Żurka, chętnie bym usłyszał choć słowo wyjaśnienia dlaczego właściwie te kandydaci wcześniej nie byli zgłoszeni. No bo tutaj zaczyna się od tego serce problemów jakiś taki elementarny szacunek dla obu stron powinien być taki, że ktoś powinien się wyjaśnić, wyjaśnić swoją rację, no bo najpierw większość rządząca twierdzi, Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, nie publikujemy jego wyroków, bo jest wadliwie obsadzony i wszystko jest nim złe, nie uznają Trybunału Konstytucyjnego, nie zgłaszają do niego sędziów, pamiętajmy skąd się wzięły te wakaty. Te wakaty wzięły się stąd, że po prostu yy, kadencje sędziów wygasały, a ich, oni nie byli obsadzani w terminach zapisanych w ustawie. A nagle ni z gruszki, ni z pietuszki, większość konstytucyjna jednak uznała, a to świetny pomysł, zgłośmy i od razu zgłaszają hurtem sześciu. No... Słowo wyjaśnienia, dlaczego tak się stało. Oczywiście wszyscy wiemy, dlaczego tak się stało. Stało się dlatego, że większość rządząca była święcie przekonana, że e, wybory prezydenckie są już rozstrzygnięte, że Rafał Trzaskowski może sobie już zamawiać u krawca garnitur na, czy frak na uroczystość zaprzysiężenia 6 sierpnia 2025 roku. Inny scenariusz nie był brany pod uwagę. A skoro Rafał Trzaskowski, to napiszemy sobie nową wersję ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, którą... On natychmiast podpisze i ułożymy Trybunał Konstytucyjny dokładnie tak, jakbyśmy sobie chcieli. A że rzeczywistość potoczyła się inaczej, no to rząd, większość, większość parlamentarna musi inaczej układać tą rzeczywistość i teraz próbuje robić dobrą minę rozwój gry i wywierać presję dla prezydenta. Dlaczego, tej, dlaczego tych sędziów nie chce zaprzysiąc, zaprzysiąc, skoro oni nagle się namyślili uznali, że warto ich zgłosić. Słowa wyjaśnienia, dlaczego tak się to jest oczywiście mój publicystyczny komentarz. Jestem bardzo ciekawy racji większości rządow, rządzącej, yy, bo ona tej racji swojej nie wyjaśniła. Po prostu jak Filip z Kolopi wyskoczyli z tymi trzecioma sędziami. Ale biorąc pod uwagę właśnie ten element rozgrywki politycznej, który tutaj absolutnie dominuje, warto też spojrzeć na to w szerszej perspektywie, czyli właśnie racji ustrojowej. Jeżeli chcemy ratować tę konstytucję, która obecnie panuje, moim zdaniem spór Trybunał Konstytucyjny sprawił, że właściwie otwiera nam się powoli moment konstytucyjny. Ten moment będzie się bardzo powoli otwierał. Mhm. E, nowa konstytucja nie powstanie w ciągu pół roku, bo to jest niemożliwe. Raczej to jest kwestia kolejnej kadencji albo jeszcze kolejnej kadencji, albo jeszcze, ale, ale widać, że instytucje państwowe w obecnych ramach konstytucyjnych się już nie mieszczą i muszą być uporządkowane na nowo. Natomiast póki jeszcze ten okres przejściowy między starą a nową konstytucją obowiązuje, Wydaje mi się, że powinniśmy jakoś próbować ratować te instytucje, które są i mimo wszystko przy zastrzeżeniach ogromnych politycznych na grę polityczną, jaka jest prowadzona wokół tego, wokół tego, tego zagadnienia, ta przysięga powinna być przyjęta właśnie po to, żeby jakoś ten ko Trybunał Konstytucyjny, choć resztki tego Trybunału, w tam w jakimś tam ładzie op op opanować. Może tu rzeczywiście Panie redaktorze wrócimy, się z jednej obiecuję. strony wypo Tak, po Obiecuję, powrócimy mm -hmm. do tego tematu. Teraz czas na krótką przerwę. Przerwę nie kończymy jeszcze debaty dnia i nie kończymy również dyskusji. Właśnie na temat Trybunału Konstytucyjnego spotykamy się dosłownie za kilka minut.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 18.31, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Pięć osób obejmuje drugi akt oskarżenia w sprawie podpalenia m.in. Centrum Handlowego Marywilska 44, poinformował Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Wśród nich jest mężczyzna, który nagrał pożar hali, a następnie przekazał nagranie swoim zleceniodawcom i rosyjskiemu wywiadowi. Nie ma jeszcze ustalonego sprawcy podpalenia oraz jego zleceniodawców, oświadczył rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Prokurator skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego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 Policjanci z Lublina zatrzymali 58-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna ścigany był za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymanie mężczyzny to efekt współpracy naszych i niemieckich policjantów, mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. 58-latek brał udział w kilku przestępstwach dodał na policjanta na łączną sumę straty blisko 200 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany, przewieziony do Polski i niebawem trafi do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał swoją karę. Mężczyzna ma do odbycia kary blisko czterech lat pozbawienia wolności grudzień 2032 roku wtedy pojedziemy w Polsce pierwszym pociągiem kolei dużych prędkości w ramach CPK. Zgodnie z zapowiedziami członka zarządu CPK Piotra Rachwalskiego składy mają osiągnąć prędkość do 350 km na godzinę na linii tak zwanego Y. To trasa pomiędzy Warszawą, Łodzią, a nowym lotniskiem Port Polska oraz Wrocławiem i Poznaniem. Standardowo zakłada się że na 350, to większość pociąg będzie około 320, tych najszybszych, ale oczywiście jeśli jakiś przewoźnik będzie chciał jechać 350, będzie mógł tyle jechać, bo mówimy o sytuacji, po roku 30 mamy uwolnienie rynku zarówno przewozy regionalny, jak i dalekobieżne w Polsce. Dwie trzecie projektu CPK Port Polska to komponent kolejowy, jedna trzecia to budowa nowego lotniska między Warszawą a Łodzią. Inwestycja ma kosztować w sumie niemal 132 miliardy złotych. Jest 18.34. Debata dnia. Rozpoczynamy drugą część naszych rozmów o polityce. Przypomnę, gośćmi debaty dnia są pan profesor Jacek Regina-Zacharski, politolog. Dzień dobry, ponownie. Jestem, jestem. Oraz pan redaktor Agaton Koziński, publicysta. Słychać mnie? Słychać, doskonale. S Dobrze. Wyszedłem, no, że wyciszyłem mikrofon. Nie, nie mogę go znaleźć w łączeniu. Wszystko zgodnie Super. z planem. Cieszę się, że się słyszymy. W takim razie kolejne opinie. Pozostajemy przy temacie um, Trybunału Konstytucyjnego. Kolejna opinia. Jeśli pozostali wybrani sędziowie nie będą mieli możliwości ślubowania w Trybunale, wytworzy się...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 A prezydent Karol Nawrocki chce mieć większy wpływ na pracę rządu. To już opinia pani profesor Danuty Pleckiej z Uniwersytetu Gdańskiego.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 No i powstaje sytuacja bez precedensu, bo jest brany pod uwagę taki scenariusz, że nowo wybrani sędziowie nie złożą ślubowania w obecności pana prezydenta, że to ślubowanie będzie miało zupełnie inną formę. No właśnie i co wtedy? Ciąg dalszy przepychanki, panie profesorze? Ja nie bardzo sobie wyobrażam taką sytuację. Oczywiście, jeżeli doszłoby do, do takiego, no nie wiem, nazwijmy to aktu, myślę, że jakakolwiek krytyka będzie uzasadniona. Ja nawet nawet nie będę podejmował się dociekać tego, jak ona mogłaby wyglądać. Każda krytyka będzie tutaj uzasadniona. Oczywiście możemy się zastanawiać nad tym, co oznacza słowo wobec. Natomiast powiedziałbym, tak, no to są trochę mało poważne jakieś tam rozważania. Natomiast jeśli panowie pozwolicie, ja chciałbym na chwileczkę wrócić do bardzo interesującego wątku, który pan redaktor Kosiński dotknął, bo ja bym chciał przypomnieć, to był początek bodajże, już po, po, po zaprzysiężeniu, w związku z czym sierpień ubiegłego roku, pan prezydent Karol Nawrocki mówił o tym, że na koniec pierwszej kadencji on będzie chciał zaprezentować projekt nowej konstytucji, bo ten wątek konstytucyjny podniesiony wcześniej przez pana redaktora, myślę, że tutaj jest kolejnym jakimś tam, nie wiem, może nie kluczem, ale kluczykiem, a być może wytrychem do naszej, do naszej rozmowy, bo też z Zwróćcie panowie i szanowni państwo uwagę na to, że tutaj też możemy do pana, pana Safiana aby nawiązać. No nie jest prawdą, że wokół Trybunału, czy w Trybunale Konstytucyjnym zapanuje chaos. Ten chaos od dłuższego czasu panuje. No mój Boże, jak określić sytuację, w której tak naprawdę sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przez rok nie otrzymywali uposażenia. No to, to, trudno to nazwać chaosem, no, natomiast na pewno nie jest to sytuacja, powiedziałbym, standardowa. Zatem nie nie wiem, czy w interesie pana prezydenta, bo to nie jest kwestia interesu, tylko myślę, że warto jest zwrócić uwagę na takie, taką, tak, taki jakiś funkcjonalizm powiedzmy w polityce. Przecież ten kryzys wynika tak naprawdę z niedoskonałości konstytucyjnych, możemy się zastanawiać nad tym, jak wyglądałby, czy jak mógłby wyglądać jakiś tam model optymalny i to jest czas na debatę. Natomiast zakładam, że prezydent wyciąga wnioski z tej sytuacji i te wnioski, jeżeli ten projekt zostanie jakoś tam dotrzymany i dowieziony jak to teraz się mówi, on cały ten kryzys czy wnioski z niego wyciągane, no one znajdą swoje odzwierciedlenie w tych przyszłych projektach prezydenckich. Zatem tutaj znowu wrócę do takiej pewnie nie tezy, ale raczej intuicji, która jakoś podczas tej rozmowy mi towarzyszy. Prezydent... No, ja nie widzę tutaj żadnych funktorów, o może tak politycznych, które powodowałyby, że prezydent zrezygnuje ze swojego teraz twardego, deklarowanego stanowiska. To w takim razie jeszcze zapytam pana redaktora. Zamykając ten temat, wiem, że zajmuje się pan sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego od wielu, wielu lat, właściwie odkąd ten spór trwa. Zwracał pan uwagę, że ten spór w wielu aspektach i to już dawno temu przestał być sporem prawnym. Mówiło się też o wojnie na wyniszczenie między PO wówczas a PiS. To jest kolejna odsłona tej samej wojny, tylko front się delikatnie przesunął? Znaczy, że ten front się nie przesunął. No, to jest po prostu wojna pozycyjna. Cały Obie czas. strony y, cały czas ta sama, ciąg dalszy tej samej wojny. Y, jedna strona odświeżyła trochę skład w sensie i, pre, i prezydent jest inny i, i, i, i, i kandydaci do Trybunału Konstytucyjnego są inni, no ale no, to wiadomo, że zawsze żołnierzy się na froncie rotuje, a spór się dokładnie ten sam. Natomiast jeśli pani, pan pozwoli, bo przyznam się szczerze, że ja ten tutaj moim zdaniem nie posuwamy sprawy do przodu właśnie też z prostej przyczyny, że nie, nie, nie, nie, nie zadajemy właściwych pytań. Tutaj ten moment konstytucyjny, bardzo się cieszę, że y, y, pan profesor przed chwilą też ten wątek zauważył, bo moim zdaniem to jest ten i bardzo trafna jego uwaga, przypomnienie słów prezydenta, że on na to też gra. I to jest kolejny element, malutki oczywiście, delikatne takie pół ruchu małym pionkiem na szachownicy, ale pół ruchu, ale jednak do przodu. Moim zdaniem prezydent na to będzie grał i, i, i rzeczywistość nas do tego będzie zmuszała do po poważnego zastanowienia się nad konstytucją. Nie szybko, ale zmusi nas do tego. Natomiast y, ja nie ukrywam, słuchałem bardzo uważnie tych dwóch materiałów, które przed naszą rozmową były przez państwo opublikowane. Y, profesor Safian mówiący o pogłębianiu się chaosu. No oczywiście, że chaos po pierwsze chaos mamy od dawna, po drugie środowiska sędziowskie do tego chaosu dołożyły solidną rękę. Proszę chociażby przypomnieć wypowiedzi prezesu w Trybunału Konstytucyjnego, którzy podważali możliwość zaprzysiężenia ty, y, y, y, prezydenta Karola Nawrockiego i pisali całe scenariusze, co zrobić, żeby nie dopuścić do jego zaprzysiężenia i jakoś żaden potem prezes Trybunału Konstytucyjnego nie uderzył się w piersi, gdy okazało się, że rzeczywiście to gadanie o przeliczaniu głosów jest całkowicie zbyteczne i nie ma co liczyć, bo wszystko było dobrze zrobione. To było szokujące dla mnie, nie ukrywam. Prezesie Trybunału Konstytucyjnego wprost podważali i Państwową Komisję Wyborczą, którzy utworzą inni sędziowie, także współsędziów sędziów o to na niwie politycznej, bo to było stricte polityczne, jest naprawdę szokujące i nikt nawet się nie zająknął nad tym, czy może jednak w tej dyskusji nie było krok za daleko, a przede wszystkim czy nie wyszli ze swoich ról, a teraz dokładnie znowu prezes Trybunału Konstytucyjnego grozi jakimś bliżej nieokreślonym chaosem wypowiedź czysto polityczna. Tylko taka udrapowana, udrapowana, udrapowana, udrapowana w powagę prawną. Nie jest to, nie jest to sposób dyskusji, który powinniśmy akceptować. Ja nie ukrywam mam z tym duże problemy, i mam duże problemy z politycznymi wypowiedziami Prezesów Trybunału Konstytucyjnego. I druga wypowiedź pani profesor Złodzi, przepraszam, nie pamiętam nazwiska teraz, która zwróciła uwagę na to, że prezydent zmienia kulturę pani konstytucyjną. Plecka. O, dziękuję bardzo za podpowiedź, pani profesor Plecka. Nie miałem okazji pani profesor poznać. Bardzo ładne sformułowanie, że prezydent zmienia kulturę polityczną. To jest absolutnie prawda. To jest odwieczny dylemat. Wszystkich polskich prezydentów mają bardzo silny mandat do sprawowania swojego urzędu, no bo wybory powszechne i 50% głosów co najmniej. Z drugiej strony stosunkowo skromne instrumentarium do sprawowania swojego urzędu i wszyscy prezydenci próbują się rozpychać łokciami i poszerzać możliwości oddziaływania swojego na rzeczywistość w różnych aspektach i rzeczywiście prezydent Karol Nawrocki w tym rozpychaniu posuwa się najdalej, jest najbardziej stanowczy, tymi łokciami w życiu politycznym pracuje najmocniej, i ten element tutaj, i ten element tego właśnie zaprzysiężania Trybunału, sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest tego również przejawem. jedno nie wyklucza drugiego. Prezydent dąży do zmiany konstytucji, to jest pewne, a przy okazji próbuje wzmocnić swoją pozycję, to też jest ważne. Natomiast tego, czego mi zabrakło u pani profesor Pleckiej wypowiedzi, czego mi zabrakło w wypowiedzi u pana Safiana, dlatego tak gwałtownie przeciwko tym wypowiedziom protestuję, że jakby tylko prezydent tutaj był rozgrywający i tylko prezydent był jedyny, który sypie piach w sztyby, Cały czas nie usłyszałem racjonalnego wyjaśnienia ze strony obozu rządzącego, ale czemu tych czterech sędziów wcześniej nie zgłosili? Czy ktoś umie nam wyjaśnić, co właściwie takiego się stało, w sensie podać jaka jest oficjalna wykładnia obozu rządzącego, dlaczego, dlaczego wcześniej nie chcieli tych sędziów przedstawiać pod głosowanie w Sejmie, a nagle stwierdzili, że to jest świetny pomysł i to zrobili? No tutaj ta argumentacja prezydenta. Moim zdaniem prezydent powinien w tej kwestii jednak ustąpić, to jest moja opinia, aczkolwiek jego argumentacji trudno jego argumentację trudno odrzucić. No bo rzeczywiście mhm. termin ustawowy zgłaszania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego nie został dotrzymany. Dobrze to ja jestem przekonany, że ten temat i to w różnych odsłonach będzie jeszcze wracał także na naszej antenie w Polskim Radiu 24, również w kolejnych debatach dnia. Przynajmniej taki potencjał przed tym tematem nie widzę, ale chciałbym, żebyśmy też na chwilę spojrzeli na prawą stronę sceny politycznej. Pojawiła się niedawno informacja dotycząca pana posła Krzysztofa Szczuckiego, który został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował w mediach społecznościowych, że decyzja Decyzję podjął prezes PiS Jarosław Kaczyński dodatkowo sprawa Krzysztofa Szczuckiego została skierowana również do rzecznika dyscyplinarnego. I teraz pojawia się też takie pytanie, zresztą zadawane z różnych stron, czy zawieszenie pana posła to dowód na narastający rozłam w PiS i problemy z utrzymaniem dyscypliny właśnie w tej partii. Czy ten temat właśnie powraca? Panie redaktorze, na początek. A, ja. Tak, oczywiście. Y -y -y. Biorę poprawkę na to, że pewnej rzeczy możemy nie wiedzieć, w tym sensie, że mogły być jakieś wewnętrzne napięcia wewnątrz PiSu, których my nie wychwyciliśmy, jakieś problemy z dyscypliną, podważaniem czyjejś opinii, kłótnia zwyczajnie personalna, coś tam, życie partyjne jest bardzo często ukryte mgławicą, niespecjalnie nas to interesuje, a czasami pewne rzeczy rezonują mocno, być może to był pretekst podstawowy pana zawieszenia pana Szczuckiego, no ale z tych klocków, które mam na stole, no to ja to łączę przede wszystkim z bardzo ostro. Z tą ofensywą, bo chyba tak trzeba to nazwać, Mateusza Morawieckiego w tym okresie przedświątecznym, bardzo głośna debata w z wicepremierem Kośniakiem Kamyszem. Dzisiejszy wywiad w wirtualnej Polsce, gdzie były premier podkreślając to, że jest, jest, jest członkiem PiS-u. Jednak dosyć asertywnie wobec kursu partii występuje, przedstawia własne pomysły, czy to tworzenia jakiegoś bliżej niezdefiniowanego stowarzyszenia poza prawem i sprawiedliwością, czy to wspierania pomysłu prezesa Kosieniaka kamysza podkreśliłem specjalnie prezesa, bo to był pomysł partyjny, czyli tej wersji yy, PSL-owskiej wersji prezydenckiego projektu Safe 0%, Mateusz Morawiecki powiedział w tej debacie w Jasiące, że on by za tym projektem zagłosował, od tego pomysłu natychmiast odcięli się najważniejsi, najważniejsi przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości z Mariuszem Błaszczakiem i Przemysławem Czarnkiem na czele. No być może właśnie tutaj jest, no Mateusz Morawiecki generalnie od dłuższego czasu akcentuje, że jemu się nie podoba kurs, w jakim, w jakim PiS skręca, jak on to określił w tym dzisiejszym wywiadzie, pis PiSu. No i być może właśnie partia teraz na to reaguje. Tu postawmy kropkę, bo jestem bardzo ciekawy zdania pana profesora. Jak wiemy, politologia to nauka badająca władzę, politykę, funkcjonowanie państwa, ale także jak funkcjonują partie. Jak pan spogląda właśnie? na tę sytuację związaną z panem posłem Szczuckim. Panie profesorze? Ja mogę tylko przyłączyć się do tego głosu, że wiemy mniej, aniżeli więcej. Ja zapewne wiem zdecydowanie mniej, aniżeli pan redaktor Agatem Koziński. Natomiast, co jest niewątpliwe, tylko że ja akurat nie uważam, że to jest coś złego. Zakładałbym, że z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości, jakiejś tam spójności, jakichś takich powiedziałbym kardynalnych czy żywotnych ryzyk, ja, ja, ja nie dostosowuję. Chociaż być może to jest jakiś zbyt daleko idący optymizm. Dlatego, że od pewnego, od dłuższego czasu premier Mateusz Morawiecki no, buduje ewidentnie bardzo ciekawą swoją pozycję, ale podkreślmy, wewnątrz prawa i sprawiedliwości oczywiście mieliśmy, czy tam powiedzmy, przeżywaliśmy kolejne odcinki, jakiś tam odsłon, sporów między, już nie będę sobie przypominał, jak te frakcje w prawie i sprawiedliwości były były określane, ale warto jest zwrócić uwagę na pewną nie wiem, powiedziałbym pracę, ale powiem robotę intelektualną, którą zespół o jej jejku, zespół spraw polskich, nie pamiętam, nie, nie wiem, czy nie przekręcam, przekręcam nazwy tego, no nie wiem, tam formatu intelektualnego wykonuje. Nie jestem pewien, czy to są dwa, czy trzy raporty, które ujrzały światło dzienne, ja je przeglądałem i powiem tak, no, niezależnie od tego, czy ja się z tymi tezami wszystkimi zgadzam, czy nie, to jest mało istotne, natomiast to jest zjawisko na polskiej scenie politycznej, bo z tym się można spierać, ale w końcu mamy materiał, z którym można się spierać. To jest naprawdę intelektualnie kawał pracy. Dlaczego mhm. zakładam, że no, Mateusz Morawiecki... Co by o nim nie powiedzieć, to na pewno trzeba powiedzieć, że potrafi liczyć. Jakakolwiek formuła nowego ukrupowania politycznego, w mojej ocenie, ona ma niewielkie, a właściwie żadne szanse na poważne zaistnienie w ewentualnych... Oj, tutaj będę rynie. polemizował. Panie redaktorze, no bardzo proszę. Znaczy, nie, nie proszę, że to za chwilę. Właszam tak. tylko się do głosu. Tak, oczywiście. Zatem wydaje mi się, że e, byłoby to bardzo ryzykowne e, posunięcie, a e, Mateusz Morawiecki jest politykiem, który, nie wiem, być może źle go oceniam, ale takich ryzyk politycznych e, chyba e, woloby unikać. Wydaje mi się, że dużo zatem e, bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest zbudowanie niebywale silnej pozycji e, w prawie i sprawiedliwości, powiedzmy, takiego... E, no niech będzie by, by, by, szefa think tanków wewnątrz e, Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli taki scenariusz miałby się e, rzeczywiście realizować, to ja powiem, powiem tak... W, polskich partiach politycznych tego typu, no niech będzie filaru, zdecydowanie mi brakuje. Także jeżeli, jeżeli moja intuicja jest choćby ciut zbliżona do, do, do jakiejś tam prawdy czy, czy realizacji, to ja bym za takie rozwiązania trzymał kciuki, dlatego że no bez wątpienia będzie to podważa, istotnie podnosić czy tam agregować jakość jakiejś tam refleksji politycznej. W takim razie pan redaktor tak, z z zgłosił adwocem. A czyli a, zareagowałem gwałtownie, przerywając, przepraszam bardzo, bo niekulturalnie, no ale inaczej w radio się nie da, podniesienie ręki będzie no... wystarczyło y, y, y, y, na sformułowanie, że nie ma miejsca na nową partię polityczną. No właśnie pytanie, co widzieliśmy wczoraj w jasiące. Wczoraj w widzieliśmy bardzo ostry, merytoryczny spór między Władysławem Kociniakiem, Kamyszem Mateuszem Morawieckim. Tam kwiatków różnego rodzaju bąmotów, one-linerów, ostwych ostrych polemik, przytyków, złośliwości było, co nie miara ale też było kilka rzeczy, na przykład między innymi to, co najbardziej kuło w oczy wypowiedziach obu panów, obu panów, czyli dystansowanie się od Donalda Tuska. Mateusz Morawiecki mocniej, Władysław kosiniak kamysz mniej mocno, ale jednak się dystansowali. No i po drugie, policzmy sobie właśnie wsparcie Morawieckiego dla planu ludowców tego, tego projektu Save Zero procent przy proteście PiSu, to jest bardzo ważny sygnał polityczny. No i policzmy sobie na palcach. No, w każdym sondażu PSL ma dwa... 3% Coś takiego. No, oczywiście, dużo poniżej progu wyborczego, no, ale też wiemy, jak bardzo silnie personalna jest polska polityka. Pytanie, ile by głosów dostała e, partia, gdyby ta partia się nazywała, dajmy na to, ambitna Polska Mateusza Morawieckiego. Ale wróćmy do, do sprawy pana jest... posła. Wróćmy do sprawy pana A, posła. Właśnie, ale, właśnie, ale, ale rozmawiamy o sprawie pana posła. Mhm. No, bo jeżeli y, Mateusz Morawiecki wysyła tak wyraźny sygnał. Że z panem Kośniakiem Kamyszem wcale mi nie jest tak daleko od siebie, nie jesteśmy tak daleko od siebie to już wszyscy czytają, właśnie liczą sobie dokładnie w ten sposób. 3% PSL-u plus załóżmy minimum 3% Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki ma ogromną rozpoznawalność, a ogromna rozpoznawalność jest kapitałem nie do przecenienia w polskiej polityce. No to łącznie mają minimum 6% i wchodzą do kolejnego Sejmu. Przypomnę, że PSL wsparty Kukizem dostał 9 punktów procentowych, a Mateusz Morawiecki ma dużo lepszą pozycję przetargową niż Paweł Kukiz. PSL wsparty Szymonem Hoł zdobył 14%, a przypomnę, że Mateusz Morawiecki ma silniejszą pozycję w polskiej polityce niż Szymon Hołownia. To znaczy, znaczy że wpis zaczyna się te... walka frakcji w tej chwili? Ta sytuacja, którą obserwujemy? Nie, to nie jest walka frakcji. To jest y, przygotowywanie się do tego, to jest właśnie wysyłanie sygnału. Mateusz. I moim zdaniem tego dotyczyła dzisiejsza rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim, bo nagle Morawiecki musiał się stawić na Nowogrodzkiej. Mateusz, jeżeli chcesz grać sam, powiedz nam o tym wcześniej, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Albo trwają negocjacje rozwodowe. Ile Mateusz Morawiecki może ze sobą zabrać, a ile musi zostawić? A może jest ustalanie jakiegoś schematu kolejnych kroków? A może jest rysowanie kwantyfikatorów? Wyjdę, jeśli coś się wydarzy, a jeżeli coś się nie wydarzy, to nie wyjdę? No... Możemy mnożyć scenariusze, ale nie zmienia to faktu, że y, to wczorajsze wystąpienie, wspólna debata Morawieckiego z Kosiniakiem Kamyszem, ja nie twierdzę, że Morawiecki wyjdzie z PiSu, mhm. absolutnie jestem do tego jak najdalszy, ale... Zaryzykuję tezę i powiem, że po wczorajszym dniu i po dzisiejszym długo starannie redagowanym, starannie autoryzowanym wywiadzie, czuć od razu jak się czyta ten wywiad, że on był 500 razy redagowany i przeczytany jeszcze raz, żeby tam były dokładnie te słowa, ja które być powinny. Mateusz Morawiecki jest o krok bliżej od opuszczenia PiSu, niż był jeszcze we wtorek, Wielki Wtorek. Ja wielki wiem, Czwartek że... jest już krok bliżej, niż Wielki Wtorek. Ja I wiem, dlatego że... właśnie został pan Szczucki odsunięty. Właśnie ja to wiem, jest sygnał. na ten temat możemy mówić godzinami i faktycznie nawet dwugodzinna debata to byłoby za mało, abyśmy rozbudowali ten temat, ale niestety czas naszego programu nie jest z gumy. 18.55. Kończymy debatę dnia. Naszymi gośćmi byli pan profesor Jacek Regina Zachodziewicz. Zacharski, politolog. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Na koniec pozwolę sobie zauważyć, że po N jest jeszcze I, w związku z czym yy, nazywam się Reginia. O, tak. ba bardzo przepraszam. Powtórzę raz jeszcze. Profesor Jacek Reginia Zacharski był naszym gościem i był z nami również pan redaktor Agaton Kozieński publicysta Polska Press. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego na święta dla państwa. No i zakończyła się debata życzeniami. Bardzo dziękujemy za życzenia, ale już za chwilę rozpoczynamy wieczór w Polskim Radiu 24 i tydzień temu spotkaliśmy się w tym samym składzie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jarema Jamrożek jest razem ze mną w studiu. Pamiętasz tydzień temu mówiliśmy o Księżycu, Gwiazdach, bo było ciemno. Popatrz, pierwsza pozytywna sprawa, jeżeli chodzi o zmianę czasu. Zobacz, jak jasno za oknem. Ciebie to omija, ponieważ ty jesteś w studiu, natomiast ja przyjeżdżając dzisiaj do radia z obserwowałem pięknie Zachód Słońca. O Słońcu też będziemy rozmawiać, o misji na Księżyc, pewnie też o tym się pojawi ten temat. No to w bardzo ciekawe dzisiejszego jest. Dzisiejszego wieczoru, natomiast no, niesamowita dyskusja u ciebie się tutaj rozpętała na temat tej walki Prawda? frakcji w prawie i sprawiedliwości, więc ja obiecuję, po 21.30 do tego tematu również Trzymam będziemy wracać. Za słowo. Nie wiem, jak wyglądają takie spotkania u prezesa Prawa i Sprawiedliwości, ale widziałem kiedyś taki serial ucho prezesa. Był taki serial? Możliwe, że właśnie tak wyglądały te, te dzisiejsze spotkania w gabinecie Prawa i Sprawiedliwości. Ale nie tylko. Zabiorę również Państwa Narodos, czyli do rodzinnych ogródków. Z gabinetu prezesa Narodos? Z gabinetu. My podróżujemy po całym świecie. Świetnie. Będzie Narodos, czyli rodzinne ogródki działkowe. Te z kolei odgrywają bardzo ważną rolę w ochronie środowiska. I od tego wieczór dzisiaj zaczniemy. No to brzmi to jak plan i to bardzo e, konkretne. Zostawiam Państwa w doskonałych e, rękach. Mogę coś jeszcze dodać? A dodaj. Mamy coś takiego jak telefon. Mamy, 22 ja też... 645 24 00. Mogą Państwo do nas dzwonić w każdej sprawie. Na przykład w sprawie RODOS, albo na przykład w sprawie tego, co dzieje się Państwa zdaniem w Prawie i Sprawiedliwości. My te telefony sobie zbieramy, a wieczorkiem będzie można je usłyszeć. A ja obiecuję, że Jarema powtórzy jeszcze ten numer po godzinie 19. Jarema Jamrożek, bardzo dziękuję. I zapraszam. Do usłyszenia.